Kalendarz adwentowy Inside Baseball, 22 grudnia. W Chinach mężczyzna został gwiazdą internetu po tym, jak spędził godzinę z głową utkniętą w sygnalizacji świetlnej. Uwaga, po tym jak zderzył się z nią na skuterze, na, elektrycznym, na elektrycznej hulajnodze. <śmiech> I utknął, nie mógł wyciągnąć głowy. 40 minut spędzili przecinając metalowe, metalową obudowę, żeby uwolnić jego głowę. Tylko... To naprawdę jak wygląda jak z jakiegoś... Jak to... O Jezus. Tylko tak... A ja się wbił w to. O, nie mogę tego puścić bez dźwięku chyba. O, mogę wyciszyć stronę. Chciałbym zobaczyć ten film. No wygląda super, szczerze mówiąc. Ale tylko od. Tak, powinien tak zostać. Wygląda jak jakaś postać z, jak jakaś postać z gry komputerowej. Takiej. E, jak są takie takie gry horrorowe, co wyskakują różne dziwne postacie. To on tak wygląda tutaj. <śmiech> Piramid head, tylko że świeci. <śmiech> mm -hmm. Mm -hmm. <śmiech> Kumasz, jak, jak dużo szczęścia miał ten jebany koleś? Gdzie. Gdzie ten, on najwyraźniej wcisnął, w, głowa mu weszła akurat w, ta, w jedną z tych takich dziur, ale wokół tych dziur jest taka metalowa blacha, która osłania od, nie wiem, słońca i deszczu ten, to szkło. Mm -hmm. I jego głowa weszła idealnie w tą dziurę, a nie rozcięła się na tej blaszce. Nawet jak no ja myślałem, że, ja, myśl, ja myślałem, że ta blacha tak jakby weszła mu pomiędzy czaszkę a skórę. Uh. dlatego go tak wyciągali długo, że jakby nabił, nabił się na to. I stał się jednym człowiekiem, człowiekiem świata został oświecony. O oh Jezus, słaby <śmiech> Nie no, przeżył nic mu się nie stało chyba. Czekaj, uh, where, uh, taken to a hospital where, where he fully recovered. No, więc <śmiech> wszystko w porządku, jak dla mnie jest ok. Poza tym jest na filmie widać, że jak wyciągają już jego głowę i nie ma tam jest jest wiesz, zblurowane, ale nie ma czerwieni za bardzo, więc <śmiech> Wydaje mi się, że nic mu się poważnego nie stało. E, e, śmieszy mnie trochę to, że na większości zdjęć z tego wydarzenia to światło przez cały czas świeci, tak jakby nie mogli go odłączyć od prądu. <grym>, nie, nie, będziemy musieli wyciemnić pół miasta, jeżeli chcemy wyłączyć to światło. Po prostu tnijcie dookoła wszystkich kabli. No, zakładam, że to jest taki system, który ci mówi, że jakby, który jeżeli wyłącza się to jedno światło, to może jest, bo to są chiny, nie? Więc może tak. wszystko jest. W sensie, ja sobie wyobrażam, że jeżeli masz takie ogromne miasto, jest jakiś ciągdu, czy coś takiego, że jest to, wiesz, na zasadzie największe skrzyżowanie w tym mieście, czy coś takiego, mm -hmm. i mówisz tesk. Bo jest jakieś automatyczne światła, które synchronizują się ze wszystkimi innymi i tak dalej. To wyobrażam sobie, że ktoś mówi dobra, dobra, lepiej nie odłączajmy tego. Tak może być więcej obie. Wy... No właśnie o takich <grym> rzeczy. Albo musimy wezwać specjalistę od automatyki, żeby wyłączyć to światło. <grym> tak. A wszystko. Wszyscy, od jakiego, są... wszyscy tak. grają w golfa teraz. <grym> tak sobie to wyobrażam. <grym>